Witamy Was bardzo serdecznie na dziesiątym już podcaście Wiem.pl. Um, są ze mną nasi regularni goście, czyli e, Zibek aka Kamil. Witam. E, Łukasz aka Łukaszasa. Witam wszystkich. Adrian, czyli nasz kochany Dud. Dzień dobry i od razu dodam, że to jest nasz dziesiąty podcast i powinniśmy to świętować powiedzieć hura. Zadarze, świętować. E, I oczywiście jest jeszcze z nami Tomek z blogu konsolowiec.pl Cześć wszystkim. E, no i jestem ja, czyli CloudStorm. I panowie, cieszymy się. Jest e, Jubileuszowy podcast, dziesiąty. E, i co? Macie, macie coś do powiedzenia, jakieś miłe słowa? Stola, stola. <głos> Niech żyją, żyją. No, la. Dobra, no dobra, przejdźmy do tematów może, bo tu nie będziemy zanudzać. Tak. Widzę, że, że za bardzo nam nie poszło, ale to nieważne wszystko. Um, tak więc zaczynamy i zaczynamy na początek oczywiście, tak jak zawsze, od newsów. Um, no i na początek idzie Super Guide w... w, w, w, w, w, w, w no Super właśnie, Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 2. Um, no i panowie, jak wy się zapatrujecie na coś, co ma wam pokazać, jak przejść dany level od początku do końca, co zostało już zaimplementowane w New Super Mario Bros. Wii? Kto się odważy? Kto się odważy? No to ja zacznę. Oczywiście, mi się to podoba, bo to, się, to nie jest tak, że to zaczynamy grę i nam pokazuje, co zrobić, tylko jak... 9 czy 10 razy zjedziemy w tym samym miejscu, dopiero wtedy się włącza. Tak jak będą chcieli powiedzieć: Patrz, idioto, jak to zrobić? To jest bardzo, bardzo dobra opcja. Nie, nie trzeba siedzieć pół dnia i męczyć się z tam, żeby doskoczyć na jakiś następny schodek, tylko sama gra to zrobi. I traci mi wiele czasu, nerwów i pieniędzy. Jakoś na początku wszyscy na to narzekali, a jak to wyszło, to nikt nie, ma, nikt nie ma pretensji do tego, że zostało to zaimplementowane w New Super Mario Bros i e, dobrze, że to jest. Bo wszyscy myśleli, że to będzie, że wkłada się płytę z grą jeśli cała, cała przechodzi sama i to wszystko. Tak, bo jest kwestia tego, że mm, całość polega na tym, że właściwie ten system wymusza na grze to, że ona jest trudna tak naprawdę, no bo patrząc po przykładzie e, su, s, New Super Mario Bros. możemy stwierdzić jasno, że to nie była gra prosta zdecydowanie. E, no i zwykli casualowcy mieli pewnie sporo problemu, żeby ją przejść, a dzięki tej opcji e, no znacznie im to zadanie ułatwi, ułatwiło Nintendo e, i właśnie to jest moim zdaniem plus i główny cel e, so, Super Guide, żeby zapewnić zabawę zarówno dla e, tych bardziej doświadczonych graczy, jak, jak i dla casuali. Hardkorowcy mogą sobie przejść e, grę normalnie bez super Guida i to będzie stanowić dla nich pewne wyzwanie. Natomiast e, casuale, którzy za bardzo się nie orientują e, w temacie trudnych gier, mogą się wspomóc właśnie tą opcją. E, no i dzięki temu, tak jak powiedziałem, rozrywka jest zarówno dla i dla hardcore'ów, to więc mogą e, może sobie jeżeli w rodzinie mamy na przykład dziecko, które wymiata w grach, jest wiąże swoją przyszłość z e-sportem powiedzmy e, i nie gra tylko na UI, ale też na przykład na PC-cie, może sobie zagrać z, powiedzmy z mamą, tatą czy babcią, którzy za, za dużo pojęcia o grach nie mają, no i e, będą się świetnie bawić znowu zaczynamy o to niebezpiecznie się robi. E, może, może ja powiem coś ze swojej strony, jeżeli chodzi o, e, o, o właśnie tego guid'a. Powiem szczerze, że je, jeżeli chodzi o same Nintendo Wii, to dla tej konsoli jest to system idealny, bo na pewno nie widziałbym go na Xboxie, ani na Playstation, gdzie achievement'a albo trofea automatycznie by się zaliczały, jeżeli ktoś by zrobił coś z takim guidem. Ale z drugiej strony właśnie ubolewam, że czegoś takiego na Wii nigdy nie było. Um, że, że no, nie mogę porównać swoich wyników na przykład razem z, z kolegami czy, czy w ogóle znajomymi Um, których mam na liście. Oczywiście w niektórych grach można, ale, ale wiadomo, że tam zupełnie inaczej wygląda to. Bo przecież powiedzmy sobie szczerze, no w Trauma Center chyba nigdy bym nie zrobili czegoś takiego, tak? Czyli takiego guida, który będzie mi pokazywać, jak zrobić operację w 5 sekund i, i jak przygonić jakiegoś najlepszego Japońca, który zrobił w sześć sekund. To to nie ma sensu w tym przypadku akurat. No nie, ale wie, wiecie, mogliby na przykład zrobić y, takie coś, że to, co przejdziesz z y, tą poradą nie będzie zaliczane tak jakby do y, ostatecznego wyniku, albo będzie na przykład, nie wiem, jak, jakiś, jakiś znaczek, że używałeś tego systemu. No tak, ale to jest tak naprawdę tylko informacja dla ciebie. No... No. To, to, to temat wyczerpany, czy, czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć na ten temat? Nie wiem, Tomek może chcesz coś powiedzieć na temat tego super superguida? Znaczy no ja już pisałem na blogu, mnie, że ten pomysł to głównie to jest dla producentów gier dobry, bo op opychają więcej tu gier, bo i hardkorowcy znajdą coś dla siebie, bo nie muszą go, korzystać z tej opcji i nieździelni gracze mogą sobie pomóc, tak samo kupić, to odaną na nawet jak, to, jak za trudna będzie, więc to producenci tylko na tym odzyskują. Ale też spójrzcie, że tak naprawdę na razie Super guide został wykorzystany w jednej grze dosłownie i teraz Super Mario Galaxy będzie drugą grą, więc za bardzo nie jest to system eksploatowany, mimo że on istnieje już od listopada. O tym pewnie jeszcze jest on, no, nazwałbym to fazą testów. Jeżeli będzie się sprawdza, no to być może potem Nintendo jakoś go przekształci i zaimplementuje w innych grach. Zresztą możliwe jest, że nawet w Super Mario Galaxy 2 już on się trochę zmieni no miejmy nadzieję, że na lepsze, chociaż no tak jak powiedziałem, myślę, że jak, jak na chwilę obecną jest dobrze i, e, i nie powinniśmy mieć do tego pretensji i podchodzić do tego raczej optymistycznie. Nie ma co narzekać. No, no dobra, no to, to tyle jeżeli chodzi o, o nasz pierwszy news, przechodzimy dalej, um, żeby nie zanudzać i um, powie, powiemy co nieco o Pikminie 3. Czyli o tym, o, o, o czym już mówił nam Miyamoto podczas zeszłorocznych targów E3. Um, Pikmin 3, pełnoprawda trzecia część serii. Um, no panowie, jak zdecydujecie się na ten tytuł? Jakby nie patrzeć, no idealnie stworzony dla Wii pod kontroler Nintendo Wii. A tu już jest pewno, że gra wyjdzie? Pytanie to tak. Pytanie do... No bo o to powiedział, że tworzymy nowego Pikmina. To jest tylko taka, taki puszczony weter, trochę słowa, które za bardzo nie mają potwierdzenia. E, nie, podczas, przecież po, podczas e, gali tej obecnej, tej brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, gdzie dawali nagrody za gry, o czym zresztą zaraz będziemy mówić, e, potwierdził, że, że trzecia część serii jest tworzona. Aha, czyli mu się Musimy mu po prostu na słowo wierzyć i tyle, tak? No i fajnie, że no. ją tworzy, a nie grałem w tej poprzedniej. I tu niestety nic nie mogę powiedzieć o tym tytule. Znaczy ja, ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że teraz pod te, podczas tych targów E3 być może pokażą już Pikmina w akcji, skoro mówił o nim e, w zeszłym roku. No tak, to jest bardzo prawdopodobne, że pewnie obok Zeldy, e, tak jak w zeszłym roku Nintendo o Super Mario Galaxy 2 i Metroidia, to teraz być może właśnie będzie to Zelda i, i Pikmin. Ale, ale powiedzcie no, mi, co to jest za, za gra w ogóle, bo ja nie grałem w poprzednich no, no właśnie, dokładnie to, to, to samo chciałem zapytać. To jacy z was fani Wii? Jak śmiecie się tak nazywać? Ale to dwie poprzednie wyszły na GameCube, więc to już nie. Jeszcze nie byliśmy fanami Wii. No ale remake y były na Wii, panowie. A to a ma remake. Tam. Ale tu chodzi o to, że. Remake y to tylko dobre w Pokémonach wiecie. I znowu Pokémony. Nie, ale tak Aha. poważnie. Ja grałem w część drugą na GameCube przez chwilę, ale grałem. No i generalnie chodzi o to, że dostajemy grupkę Pikminów, tych tytułowych, którymi możemy sterować. To wygląda podobnie jak w strategii. To jest tak naprawdę jakby nasz oddział, którym wydajemy rozkazy i którymi którym tak naprawdę mm, sami sterujemy za pomocą gałki analogowej. No, i poruszamy się po świecie, i na przykład musimy zebrać jakiś przedmiot. Jesteśmy, nasze, nasze, nasze pikminy są bardzo, bardzo małe, i w porównaniu do ludzi, no to można ich porównać na przykład dość błotrowy. Są nawet mniejsze od nich. No i oni przebijają się przez świat, na którym wylądowali, na planecie. Oczywiście na Ziemi. No i na przykład musimy rozkazać im, żeby podnieśli jakiś większy przedmiot, możemy się wtedy razem ustawić do tego przedmiotu, chociażby to może być puszka i postawić ją w innym miejscu, żeby otworzyć sobie przejście. Na tym też polega walka, żeby współdziałać razem. No i chodzimy sobie tymi pikminami, przemierzamy kolejne światy i... No cała mechanika opiera się tak naprawdę na strategii tyle, że tutaj zamiast budowania jednostek i tworzenia bazy e, cały czas właśnie sterujemy tą konkretną grupą Pikminów, e, no i myślę, że to tyle, tak, takie wprowadzenie do tematu. A widzisz tam zastosowanie tego wi a Willota, czy to jest, czy gałką się, się dobrze grało? No, wygodnie no, a to było na Gamecube, to ciężko by było zastosować Willota. Ale ja mówię o, o, o trzeciej części teraz, czy będzie jakiś ten Willot czy lepiej to będzie, czy lepiej się gałką grało. Sterujesz steruje się e, WiiDotem, wskazując miejsce, w które mają się udać pić No nie sterując gałką. Na pewno to będzie znacznie wygodniejsze. Pytanie tylko, czy jeszcze jakieś dodatkowe zastosowanie wymyślą do, do widota. Bo jeżeli nie, no to będzie to opcja zbędna, no ale e, e, myślę, że też nawet nie sterowanie jest i najważniejsze, tylko inne elementy, bo zresztą takich gier na Wii próżno szukać z tego gatunku. Myślę, że warto czekać. No dobra, no to panowie, nie ma co dalej też mówić o, o Pikminach, cieszymy się, um, więc przechodzimy teraz do najnowszej odsłony Prince of Persia, czyli The Forgotten Sands e, robiony na podstawie i równo z filmem i przypomnijmy, że część na Wii będzie e, specjalna od, od podstaw robiona. Jest specjalnie oddziela od wersji na PS3 i Xbox. No i, no cóż, w newsie możecie obejrzeć, jak wygląda gameplay z gry. Panowie, najpierw, najpierw Wasze odczucie na tej prodzi, bo ja później strasznie ją zjadę, ale mówcie. I... No to dobrze, no to ja zacznę. Jak tu nikt nie chce zabrać głosu, więc strasznie się napaliłam na ten tytuł. Po zobaczeniu te, tego trailera bo z Prince of Persia może nie mam, nie mam, nie jestem jakimś tam zbytnio fanem, ale jakoś nie, nie kojarzę takich tytułów na Wii z taką akcją i z taką grafiką. Znaczy się grafiko, z grafiką może jest parę takich tytułów ładnych, ale przy przy 60 klatkach na sekundę, przy tym zaawansowanym wykorzystaniu Wilota. Grafika jest... no, super. Znaczy, jeżeli chodzi o grafikę, to szczerze powiedziawszy, troszkę mnie nie odpowiada styl graficzny, bo grałem w, w tę część z 2008 roku, nazwaną oryginalnie Prince of Persia. No i właśnie tam mieliśmy, jak mówiliśmy przed, przed podcastem, że w tej części mamy po raz kolejny kwiatuszki, jakieś wyskocznie, wszystko jest kolorowe, ładne. W przeciwieństwie do tej wersji na, na Xbox 360, na PS3 i na PC, gdzie klimat bardziej przywodzi na myśl tę trylogię sprzed z, z kilku lat, czyli The Sands of Time, Warrior Within i The Two Thrones. No więc myślę, że to jest kwestia gustu. Kto jaką, jaką stylistykę woli. Ale dla mnie osobiście myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby mimo wszystko dostosowanie się do tej mocniejszej stylistyki. No i myślę, że tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, no to myślę, że jest całkiem przyjemnie. Widać zastosowania dla pilotów. Jest kilka. No i no myślę, że warto czekać, trzeba myśleć optymistycznie. Hmm. I teraz czekam tylko, co powie Filip, bo podobno miał zjechać tę grę. No to ja, to jeszcze powiem tak. przed... ja jeszcze no, chwilę będę poczekam, tylko powiem przed Filipem, że, że tutaj w, napisał o ZIBEK, że przy bardzo ładny grafiu, a ja piszę by 60 leklatek na, na sekundę. Jeśli ta, ta grafika jest złowana, to jest to ZIBEK. Ja, ja nie wiem. No, sorry, zbyt... na Wii to jest ładna grafika. Ale Nie no, przestań, no ładniejsze gry widziałem na, na Wii. To jest zdecydowanie. Ale cieszę się, że, że ta gra jest tworzona od, od podstaw na, na, na Wii, niż nigdy mieli ok okroić jakąś wersję na SP czy XBoxa. Tylko wiesz, to może widziałeś ładniejsze gry na Wii, ja też widziałem na przykład Final Fantasy, tylko że ten... Final Fantasy nie zachowywał cały czas 60 klatek na sekundę i miał okazję, żeby się przycinać. No dobra, ale Super Mario Galaxy 2 potrafił jednak zachowywać się płynnie i przy graficie, która była znacznie lepsza niż tutaj. Prawda jest taka, że deweloperzy niezależni no, nie przykładają się do tworzenia swoich gier i naprawdę można wiele złów wycisnąć. A mimo wszystko też 3 lata jest na rynku konsola i cały czas poza gramy od Nintendo, co tak naprawdę nie mamy gier, które były wykorzystywałyby możliwości w ich 100%. No nie oszukujmy się. Jak to? A Monster Hunter przecież wygląda bardzo ładnie. No dobra, ale to są pojedyncze wyjątki, tak? Tak naprawdę. Wyjątki, ale nie można o nich zapominać. Ale na pewno, teraz tak dyplomatycznie wyjdę, Forgotten Sans do nich nie należy. Dokładnie tak. No. Dobrze, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o mnie, um, to uważam, że to, to jest obrzydliwe, co robi obecnie Ubisoft, dlatego że poprzednia odsłona, jestem generalnie wielkim fanem serii, przeszedłem wszystkie części i mówiąc wszystkie części mówię też o tych starych, starych, które były na początku lat 90. Um, i powiem szczerze, że jestem naprawdę zażenowany tym, co robi Ubisoft, dlatego że ostatnia część, ta z 2008 roku, która... Um, bardzo mi przypomina to Forgotten sens, które właśnie teraz wychodzi. E, no była beznadziejna, może i była skierowana w stronę casuali i, i że nie dało się przez to zginąć i tak dalej, walki prawie w ogóle nie było i, i zbierało się jakieś tam latające e, kulki, e, ale no to co zrobił później Ubisoft z końcówką gry, którą trzeba było dokupić, ale mniejsza o to, e, to, to było coś tamskiego, ale jeżeli chodzi o Forgotten Sense, to mam wrażenie, że ta gra jest identyczna. Nie ma tylko tej babeczki, która tam latała i która chyba była jedynym dobrym elementem tej gry. Um, tylko mamy tego... ten, się tak przerywam, ale za to na wy będziemy mieli takiego chochlika, co będzie latał obok ciebie, z tego, za zauważyłem no na tym ale, ale, popatrz, ale mamy chochlika, no ale kurczę. Widzę, że książę Perci wygląda tak jak. Ten uh, Prince of Persia z Sands of Time, Warrior Within i, i, i, i z, uh, z Two Thrones uh, i wygląda tak samo, ale jeżeli, kurde, latają obok niego jakieś chochliki, to co się dzieje z tą serią? Bo jeżeli ona zaczyna sta stawać się taka totalnie casualowa i, i taka dziecinna, no bo powiedzmy sobie wprost, jeżeli to latają chochliki obok księcia Persji, który do tej pory uwielbiał rozwalać zębiaką głowy, no to jednak coś jest nie tak. Poza tym zauważyłem na gameplayu, że e, walczymy z jakimiś wielkimi robaczkami i że walki też chyba tutaj będą rzadkością, bo pojawiają się ci wielcy, e, powiedzmy minibossowie, e, którzy także pojawili się właśnie w tym ostatnim Prince of Persia z 2008 roku, gdzie no, tych walk to było na, na palcach chyba oborąk można było zliczyć przez całą grę i powiem szczerze, że to jest straszne no, być może film będzie lepszy niż gra Pogrzenie nie, nie, nie oczekuje niczego wielkiego fajnie, że robią tytuł od podstaw na Wii szkoda tylko, że no, naprawdę nie wygląda fenomenalnie powiem szczerze z że tutaj też nie mogę się z tobą zgodzić dlatego, że było dużo więcej fajniejszych tytułów w sensie lepszych pod względem graficznym niż, niż ten Prince of Persia nawet wydaje mi się, że chyba dwa trony by lepiej wyglądały na Wii ale to może takie moje osobiste zdanie. Już koniec? Czy jeszcze coś? No nie, to tak przepraszam, troszkę się rozgadałem, ale. ale, ale... No, mów, mów! No. Mów, mów, wypiję się jeżeli... trochę spoko. Nie, to tyle, jeżeli chodzi o mnie i, i o Forgotten sens. E, oczywiście czekam na grę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w akcji. E, no i nie wiem, No ci, w, którzy są fanami y, Księcia Persji na pewno, na pewno w, w zapraszam was do tego, żeby, żeby kupić grę, bo oczywiście im więcej kupionych egzemplarzy tym być może Ubisoft popatrzy na, na graczy Wii, no, ale tak czy siak ja jakoś nie oczekuję wodotrysków. Ale tak samo będzie wyglądała na Xboxie i na, i na, i na PS3, czy to będzie to, to, to co pokazali na, na, na, na tym filmiku, to jest tylko dla Wii? To jest tylko, to jest tylko dla Wii, ale ja patrzyłem na screeny z PS3 i Xboxa, bo chyba nie ma jeszcze gameplayu I ja ci powiem Tomku, że to wygląda prawie tak samo. No ale mi chodzi o elementu, o gameplayu, te walki z tymi tak, robaczkami, tak. może ich nie będzie, czy, o czy znaczy, będą być, też. Być może nie będzie, ale po, znaczy ja widziałem jakieś tam e, większe potwory i, i nieco większej tego było w, na tych screenach dla PS3 i Xboxa. Robaczki a, większe. A robaczki, no właśnie robaczków nie widziałem, ale powiem szczerze, że no ta grafika tam też nie zachwycała i to było takie troszkę może wygładzane powierzchnie były i to tyle. No więc, więc więc to tak. Ja w ogóle w, w, wydaje mi się, że ten Forgotten Sense to będzie właśnie taka taka forgotten gra dla fanów serii, dlatego że ona jest robiona równo z filmem i ona jest robiona na kanwie filmu i na podstawie samego filmu, który, um, który chyba tutaj odgrywa ważniejszą rolę. No i chyba będzie taki gniotek, taki gniotek a Avatar The Game. No to mam tak, taki awatar, coś, coś w stylu Avatara. No właśnie, to właśnie o tym mówię, że tak wydaje mi się, że nie będzie tutaj niczego fenomenalnego. Ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że coś tam będzie. Nadzieja umiera ostatnia. Tak, nadzieja umiera ostatnia, więc przejdźmy do ostatniego newsa. E, na dziś, czyli... A płynne przejście. E, płynne przejście. E, czyli mówimy o e, statuetkach BAFTA czyli Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, która ostatnimi czasy, ostatnimi laty bardzo lubi przyznawać e, m, nagrody grom. E, Czekamy no i... czemu, nie? Skoro to jest film i telewizja. No właśnie, No ale wydaje mi się, że tutaj branża rozryfów. <grym> Bo, aż na telewizorze. A, no tak. No nie <grym> zawsze, nie zawsze. Się... O właśnie, ja na moj ja torze gram. Niektórzy grają na DS-ie. O, tak o. Ale to takie zaokrąglenie, no dobra, jeżeli chodzi o nagrody to może rzucimy tylko kilka najważniejszych nagród za cały kształt twórczości dostał nasz kochany Shigeru Miyamoto nie wiem czemu mówię cały czas kochany ale dużo się, dużo, dużo zawdzięczamy Bo mu kochasz Gram na Wii. tak, kocham go całym moim sercem ale nienawidzę serde ale wracając, jeżeli chodzi o, o Wii to mm, Wii Sports Resort dostało za grę rodzinną społeczną E, nagrodę. Słucham? Nie, nie słyszałem cię, Dup. To nasz jedyny przedstawiciel w tym gronie. Niestety tylko jeden. No tak, no i wcześniej ten Miyamoto, e, o którym mówiłem i tak właśnie patrzę... I tu no, jedyn, wróci... po, jeden błąd popełnili na konsolę przynośną to elitny big, big Planet. Ja bym tu polemizował. <śmiech> to ja jest polemizowałbym że... dał, no ale ja tu nie... No co byś z dał? no przyznaj się, co byś dał, bo ja nie mam pojęcia w ogóle. <śmiech> Znaczy ja powiem szczerze, że ja tutaj na przykład skłaniałbym się ku Nintendo DS, e, jeżeli chodzi o konsolę przenośne, bo LittleBigPlanet jest świpałe i tak e, wielki mój... Ale komu, ale komu? Normalnej wersji gry na PS3 oczywiście, ale LittleBigPlanet, który, który robią, um, z, zrobili z tego grę, tylko single, single playerową, a wiadomo, że y, gra była, no, skupiona na multiplayerze, ale nieważne, bo nie będę tutaj zanudzał, bo mówimy o Wii. Jeżeli chodzi o mnie i o Nintendo ds to powinni tutaj chyba scribble nad nauce dać, dlatego, że to naprawdę jest fenomenalna produkcja, a chyba tak jakoś ominięto ją, bo tak zauważyłem, że większość nagród ją ominęła, a naprawdę dostawała niezłe recenzje i jest bardzo fajną bardzo fajną grą i mm, pomysł Z tego co wiem, przecież... to nawet już jest dwójka zapowiedziana, bo sprzedała no, się całkiem nieźle w ponad milion egzemplar miliona egzemplarzach, nie wiem jak to odmienić. Milion egzemplarzy sprzedało się. O, e, Ja mam pytanie do Was, eksperci ps trójki. No, bo... Jak myślicie, czy Batman Ark Ark Arkham Asylum zasłużył na y, tytuł gry roku, czy tutaj coś innego byście widzieli? Chociażby Uncharted 2. Uncharted. Eee, nie, <laughs> nie, że... nie za chwilę mam na nam. Tak, tak. Ja, no ja, no mów, mów nie, proszę Tomek, mów ja później, ja później powiem znaczy, no ja w Batmana nie grałem, tylko grałem w demko, więc yy, po tym demku, mówię, jak już dokładnie wspominałem, ten Batman mnie nie przekonał do siebie i nie wiem czemu zdobył raz, dwa yy, dwa? dwa, dwa, dwa chyba idę tutaj no te dwa tak samo mnie nie przekonało nie, nie, nie rozumiem fenomenu tej, tej, w tej produkcji myślę, że pierwsza część była o wiele lepsza, więc też nie rozumiem fenomenu i Musiszcie po prostu mi. swoje nagrody rozdać tam na portalu i... Nie no, rozumiem. No um, No dobra, jeżeli chodzi o mnie, to grałem i w Batmana oczywiście, i w Uncharted. Um, tutaj myślałem, że Tomek na mnie naskoczy i powie, że jestem wielkim fanboyem Uncharted, bo wszędzie A się to wszyscy wiedzą. <grym> Ale to wszyscy wiedzą. Ale to wszyscy wiedzą. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście no, uważam, że z gier akcji zasłużona y tutaj jest dola Uncharted 2. Ki. No z fabułą rzeczywiście bym polemizował, bo za to też Uncharted dostało, ale za najlepszą grę powiem wam, że Batman był najbardziej niedocenioną grą e, ostatniego roku, dlatego że ona wszędzie była nominowana, czy to w, w nagrodach Game Traders, czy to IGN i za każdym razem e, była nominowana, gdzieś była tam, plasowała się już prawie na podium i nagle nie, bo Modern Warfare wywskakiwało. Oj, nie zgodzę się, nie, Filip, bo czas... najbardziej, nie, najbardziej niedoceniona gra zeszłego roku to był kizon 2. A no tak, zapomniałem, że to nie było... Nie dostała zresztą. nic. Rzeczywiście. Nie, bo zapomniałem, rzeczywiście... Dobre, że... ale to jest podcast o Wii. Ale to podcast o Wii, to nie będziemy was zanudzać. Rzucimy tylko jeszcze, że rozgrywka wieloosobowa multiplayer to Left 4 Dead 2, według Barty, więc Modern Warfare może ssać. może. wszyscy dzisiaj są. No nieważne. <głos> um, tak więc, nie wiem. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy więcej gier Wii powinno dostać e, te nagrody, czy nie, czy, czy, czy, czy jest to jakoś zasłużone wszystko? A Wiecie, w ogóle do muzyki na, to można no... by to i Music, nie Znaczy wniosek no, jaki się pod, po zobaczeniu tych wyników jest taki, że no, to był słaby rok dla Wii tak naprawdę. Mamy jedną wyróżnioną grę, e, mieliśmy też mało nominacji, tak naprawdę wszystko opierało się na grach Nintendo Wii Plus mamy. Wii Sports Resort, jeżeli teraz dobrze patrzę, i New Super Mario Bros. Wii i tam jeszcze jest The Beatles, The Beatles, Rock Band multiplatformowy. No i to dowodzi temu, że tak jak powiedziałem, no, to nie był zbyt udany rok dla mnie poza grami od Nintendo nie dostaliśmy nic godnego uwagi. Nic, co nawet mogłoby zasłużyć na nominację. I to nie jest jakiś wyjątek, bo też w innych nominacjach, które prowadziły zasłużone portale czy jakieś stowarzyszenia, tam też gry na Wii nie osiągały sukcesów. Głównie tutaj widzimy albo Modern Warfare 2, albo Uncharted 2, albo inne gry z PlayStation, albo Xbox 360. No i żeby tak optymistycznie zakończyć to musimy mieć nadzieję na to, żeby w przyszłym roku będzie lepiej. Jest w tym, ku temu. W, tym w, tym w tym roku ale w przyszłym też może być w przyszłym roku to już nowe Wii HD um, no dobra to tyle, zamykamy temat bafty i przechodzimy do części growej czyli w co ostatnio graliśmy i wiem, że tutaj zibek się nam pochwali w co grał ostatnio zaskoczenie ja, się, coś ja, ja tekstu... się tym razem nie pochwalę, bo w nic nie grałem niestety, nie posłuchacie mnie niemożliwe no, chyba że chcecie słuchać ods a niestety tutaj moi koledzy nie chcą słuchać ods Desie, więc... Ale jeśli jest... chcecie, użytkownicy drodzy, to powiedzcie i no, na następnym podcaście przekonamy pierwszy, żeby powiedział coś o grze na tak, P. Tak, będzie I cały jest... podcast będzie mówił o tych, o, o Pokemonach. 45 minut to po, o Pokemonach będzie. To tak. ja, specjalnie atmosferę, mówiłem gra na P, a ty zrodziłeś od razu. I poza to wszystko. Wszyscy wiedzą, że to są Pokemony, że Zjubek jest Pokemonem. No dobra, ale nie wszyscy wiedzą, że, że original jest Nie, y <gry> który właśnie nam powie teraz. Proszę bardzo. Eee, co? Czyli nie grałeś w nic, tak? Nie, nie chcesz nam powiedzieć, w co grałeś ostatnio. Nie, nie chcę wam powiedzieć, w co grałem no ostatnio. Okej. Okay. Eee, parodia, parodia, parodia. Eee, ten podcast jest naprawdę jedną wielką parodią, więc może ja teraz przejdę. Może ja powiem, w co ostatnio grałem na Wii. Bo jakoś nie miałem się do tej pory chyba okazji wykazać, jeżeli chodzi o, o mówieniu o grach, więc powiem o Swords and Soldiers. O, to ja się e... mogę dołączyć, też grałem. Super, fantastycznie, to możemy mówić co jedno zdanie. Nie, żartuję, ja będę mówił. E, jeżeli chodzi o Swords and Soldiers, to jest to pro produkcja oczywiście, która pokazała się e, w, u usłudze wheeler. dlatego wiem, że wśród polskich graczy może ona nie być e, tak popularna, ale jest to gra, którą e, mogę wam z pewnością już teraz polecić, e, dlatego, że jest to fantastyczne połączenie strategii i Um, Reakcji no i też może. Troszeczkę tak, ale niebagatelnego humoru przede wszystkim, dlatego że jeżeli ktoś z Was jest tam um, wielkim fanem Precheta i świata dysku, to na pewno um, powinien sięgnąć tą grę, po tą grę od razu. Dlatego że um, kampania jest prześmieszna. Mamy trzy frakcje: mamy Chińczyków, mamy, mamy Azteków i mamy Wikingów, i um, opowiada nam um, kampanię jedną historię widzianą oczyma e, tych, tych trzech frakcji. I, i powiem szczerze, że naprawdę wypada to fantastycznie, dlatego, że, e, że całość jest komiczna. Oczywiście cała kampania zajmuje tam góra 5-6 godzin, więc szybko się ją przechodzi, ale, no, ale jest, jest naprawdę godne polecenia. E, na pewno jeden z lepszych tytułów na WeWorld, jeżeli chodzi o fabułę. Um, przechodząc może dalej, powiem co nieco o, o grafice. Czy um, ja jeszcze mógłbym okay. tu o fabule coś wtrącić? Że tak ten, no to proszę bardzo, mów, mów, W jednej z kampanii zdobywamy wielką marchewkę, z tego co pamiętam. Czy wielkie chili, czy coś w tym stylu. Tak, większe, wielkie chili, wielkie okay. chili. To tyle możemy zaspojlerować, jeżeli chodzi o... I co się z tym chili robi, przepraszam? No to, to się nie powiem... do potrawy takiej specjalnej tam. To, to już bo wszystko opowiesz. Jeżeli chodzi o, o, o, o, o grafikę, bo przejdę do grafiki. Całość jest zrobiona, ręcz, ręcznie narysowana i namalowana przez, przez twórców, przez designerów gry, którzy zresztą, to jest najzabawniejsze, Boże, zapomniałem, jak oni się nazywali, ale to są ludzie, którzy stworzyli pierwszego Debloba, który pojawił się na pecetach. Później THQ kupił od nich licencje na Bloba, którego zrobili na Wii. Więc są to ludzie z pomysłem i, i naprawdę to wszystko fajnie wygląda. Um, jeżeli chodzi o grafikę, no, jest fenomenalna. Wszystko działa cały czas e, równo w, w 60 latach. Um, no i nawet w trybie multiplayer, gdzie można, w, w, z dwoma, znaczy można grać z jeszcze jedną osobą na podzielonym ekranie. Um, wszystko działa i, I nawet przy zmasowanych atakach I wielkich bitwach nie ma Ani jednego ułamka sekundy Kiedy, kiedy gra się zatnie albo, albo chociaż przystopuje na chwilę Więc, więc to jest naprawdę fajna nowina um, Jeżeli chodzi jeszcze o samą grę To może z minusów coś powiem Uważam, że trochę za mało jest jednostek um, 4 czy 5 jednostek To zdecydowanie nie jest to Czego o, o, oczekiwałbym od gry Strategicznej no i właśnie, powiedziałem, że to gra strategiczna Nie powiedziałem, w jaki sposób się rozgrywa Mamy bazę swoją Po lewej stronie Mamy po prawej stronie bazę przeciwnika No i kupujemy jednostki Które po prostu wychodzą z bazy I później idą prosto Na twierdzę przeciwnika Jeżeli po drodze z, z, Znajdą a jakiegoś spo... przeciwnika, to się leją Tak, to się leją I dotąd też zginął albo zabiją przeciwnika I idą dalej i tak dalej Czasami możemy im wybierać dróżkę, czy mają iść góra, dół Możemy um, ich skillować Możemy ich skilować yy, i, i, i możemy, możemy tam dostawiać jakieś dodatkowe atrybuty, czy magię, jeżeli zabijemy swojego ziomka, albo, albo możemy innych zabijać. No generalnie gra jest yy, bardzo skomplikowana jak na swoją prostotę. I, I pomimo tych pięciu jednostek na krzyż i, i chyba trzech czy czterech yy, zaklęć Naprawdę można sporo, sporo tam pokombinować i jest bardzo fajna. Ubolewam też nad tym, że nie ma trybu multiplayer oprócz tego wspomnianego przeze mnie trybu podzielonego ekranu i że nie mogę pograć ze znajomymi w sieci i, i, i to naprawdę jest ból i, no i szkoda tego, że nie ma czegoś takiego. No i nie wiem. Więcej możecie przeczytać w mojej recenzji, która jest akurat na samym dole strony głównej. Dziwnym trafem. Co, co, co? Nie słyszałem Cię, Dud. Tak się złożyło dziwnym trafem. Tak, tak, tak się złożyło dziwnym trafem, bo tutaj musimy pogadać z Wojnarem, ale na samym dole um, macie do przeczytania moją recenzję. Możecie tam zobaczyć. Co myślę na, te, na temat tej gry, sami możecie się wypowiedzieć, jeżeli graliście. No i z mojej strony to tyle. Gra jest fenomenalna, dostała ode mnie 9 na 10 i, i naprawdę polecam ją każdemu, a w szczególności osobom, które lubią jakieś fajne, ambitne pozycje z WeWare, a, a takich jest tam naprawdę zdecydowanie mniejszość. Zdecydowana mniejszość. No, na to tak to tyle z mojej strony. A jak tam u was, co? Wygraliście w jakiejś grę, czy nie? Czy tak będziecie cicho siedzieć? Często... Ja co w nic, co ja, ja ktoś tu w Króliki, nic nie Ale nie wiem kto. Ciekawy kto. No ja nie. Ja bo też nie. Coś powiem, bo ja nic nie wiem. mi powiem w końcu, czy nie. Bo jeżeli, jeżeli nie, to kończymy podcast. Jakoś tak się Tragedia, to może ja wam powiem, Bo że wygrałem świetle right? i Origami Killerem jest jest jest yes. i aaa dowiecie się w następnym podcaście, oui. nie, dobra, dobra zachęta o, ba ba bardzo dobra ładnie, zachęta. To, ład ładnie to ten... nie, dobra. to wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał chyba słuchać Poziom, uh... teraz schodząc to może jednak odważę się powiedzieć trochę o Rayman Raving Rabbids, które ostatnio mnie wciągnęły na długo eee, no tak, że chodzi. Od początku zaczynając. Fabuła jest prościutka i trochę tak naprawdę głupiutka, bo chodzi o to, że Raymana porywają króliki. Nie myli z, król z królikami, bo to jest celowy zabieg Ubisoftu. Chociaż podobne są do królików, ale nazywają się króliki, nie wiadomo dlaczego. Porywają Raymana, który sobie siedzi na pikniku. Spokojnie. Wychodzą z ziemi no i zaciągają go do celi. Do swojej tajnej bazy. No i Rayman robi za e, taką powiedziałbym maskotkę, która... E, takie soft porno troszeczkę, przepraszam, że tak się wtrącę. Słucham? Mówi, że takie soft porno troszeczkę wyszło, bo tak to opisałeś, ale mów dalej. Ja nie będę tego komentował. Dobrze. E, teraz gubiłem wątek przez ciebie, ale chodzi o to, że Rayman ma to zadanie... uczestniczyć Rayman ma to zadanie uczestniczyć w różnych konkurencjach, które przygotowują króliki specjalnie dla niego. I te konkurencje są minigrami. I tak, wszystkie minigry są umieszczone w kolejnych dniach, w których uczestniczymy. Tych dni jest kilkanaście. No i w każdym dniu mamy cztery minigry zwykłe i jedną grę, minigrę końcową którą zazwyczaj jest y, gra polegająca na strzelaniu ze spukiwaczki i to przypomina y, mechanikom FPS-a. No y, i y, generalnie y, gry się bardzo różnią. Na przykład mamy gierkę w, wyrywa... gierkę, w której wyrywamy zęby króliką. W innej musimy tańczyć, w jeszcze innej rzucać krową, a jest nawet taka, w której musimy przez sobie przez skakankę po prostu. No one pozornie, tak jak powiedziałem wcześniej już są proste, ale dzięki temu, że każda jest dostosowana do sterowania oferowanego przez Wimoto i Nunchaka, gra się w niej naprawdę bardzo przyjemnie i proste teoretycznie czynności wykonuje się z dużą przyjemnością. Jest też tryb dla dwóch graczy, nawet dla czterech, w którym możemy zdawać punkty i rywalizować ze sobą. Też jest, prawda, całkiem dobrze to, dobra zabawa dla całej rodziny, jak to każda grę na, na ma zwyczaju, jeśli chodzi o grafikę, no to jest dość przyzwoicie, chociaż jakiś failu graficznych nie ma niestety tutaj, ale oczy od, od podstania na Raymana nowego nie bolą, nie krwawią, nie, krwawią. nie zdecydowanie nie pod względem oprawy graficznej, dźwiękowe jest też całkiem dobrze. Tutaj zwłaszcza wyróżnia się gierka, w której tańczymy i w każdej kolejnej mini gierce bo jest kilka etapów tanecznych, mamy inną muzykę i ka przy każdej tańczy się naprawdę przyjemnie. I ogólnie rzecz biorąc, no, w ogóle są, jest kilka wersji na kilka platform e, szarone kurliki wyszedł, poza Wii jest to PC, PlayStation 2 i, i że Xbox. Gra jest z 2006, 2006 roku, e, no i to jest zupełnie inna gra niż na konkurencyjnych platformach, bo jak zdążyłem wspomnieć już, główną, jego zale, główną zaletą tej gry jest to, że oferuje tak znakomite sterowanie i daje naprawdę masę Freudy. jeżeli ktoś uważa, że to jest profanacja Raymana, bo ja powiem szczerze, na początku też tak uważałem i myślałem, że no nie miałem tak naprawdę pojęcia dlaczego niektórzy tak bardzo wychwalają tę grę i tak bardzo im się ona podoba ale po pierwszym kontakcie z nią od razu zmieniłem zdanie, odciągnęła mi od tak dobrej pozycji jaką jest to Kami. i naprawdę to jest dobra gra, gra do pogrania na kilka chwil bo każdy dzień można przejść powiedzmy w 5-6 minut na spokojnie. Potem sobie pograć można w coś poważniejszego albo po prostu na, ro na rozpóźnienie Łączyć sobie e kurliki, trochę się pośmiać też przy okazji. E jeżeli miałbym wystawić jakąś ocenę no to myślę, że byłaby to dosyć mocna siódemka. I myślę, że to jest gra dla każdego spokojnie, można ją polecić dosłownie każdemu posiada posiadaczowi Wii. Yy, zatem je, jeżeli jeszcze nie, nie graliście, no to kupujcie i myślę, że to jest na tyle. Jeszcze, ch chyba, że jeszcze jakieś pytania macie. Rozumiem, że multiplayera że... przez internet nie ma. Nie, już Ludzie się przyzwyczaić, że no niestety deweloperzy za bardzo o tym nie myślą, ale myślę, że za bardzo nie byłaby ta opcja potrzebna, bo minigry każdy finigier jest krótko i tak naprawdę jeżeli miałbyś sieciowy online to musielibyśmy cały czas rozłączać się i podłączać ponownie i trochę by to straciło na swoim roku. Jeszcze jakieś pytanka macie? Czy kończymy? No nie wiem. Ja tylko ze swojej strony może za zapytam jeżeli chodzi o Raymond Raving Krabic czy ten. Um... Czy, czy, czy ta nowa seria, którą stworzył Ubisoft właśnie z tymi kurlikami całymi, um, czy rzeczywiście dobrze, że, że została oddzielona od Raymana, twoim zdaniem? Czy, czy dzięki temu fani starego Raymana mogą czuć się spokojni? Na pewno jest to zupełnie coś innego niż klasyczny Rayman. Na pewno y, fani Raymana nie będą zadowoleni, jeżeli zobaczą y, to, co wyprawią z bo to są dwie diametralnie różne gry. No, nie jest to złe, ale tak naprawdę sukces tej gry wymusił to, że nie powstaje równolegle żadna gra z Raymanem w prawdziwej postaci. Albo o tym jeszcze nie wiemy. Zatem paradoksalnie <śmiech> przez dobrą grę, jaką jest, przez, przez dobrą serię, bo to już cztery części są, jaką są, jakim jest e, Raving Rabbits no nie dostaliśmy od 5 czy 6 lat już pełnoprawnego Raymena. i pod tym względem jest to minus, ale gra jako oddzielna seria jest godna polecenia i myślę, że jeszcze nawet jeżeli by ten Raymen nowy się nie pojawił, no to kuliki są na tyle dobre, że można się do, można się do nich przemóc i warto, warto w nie zagrać. Okay. Okay. Czyli w takim razie to tyle, jeżeli chodzi o nasz dziesiąty jubileusz, jubileuszowy podcast. Um, zapraszamy oczywiście, żebyście, żebyście komentowali, bo im więcej komentarzy, tym bardziej nam się chce, a im bo bardziej nam się był chce... Był jeden komentarz i bardzo szybko go nagraliśmy na tego podcasta. O tak, tak. Ale być może dlatego, że, że nie było reklamy tutaj na stronie. Um, co, co nie jest jakby od nas zależne, no ale tak, y, mamy nadzieję, że, że będziecie komentować, bo naprawdę dużo nam to daje i dzięki temu nam się chce. E, bo jak nie ma komentarzy, to nie widzimy, dla kogo mielibyśmy nagrywać podcast. W razie czego możecie nam też rzucać jakieś pomysły na kolejne podcasty, bo czasami, no, jak widzicie, dzisiaj troszeczkę tak nie mieliśmy za bardzo pomysłów, o czym mówić, e, więc się przekomarzaliśmy. No, no tak, no dobra, e, regularnie oczywiście w, w naszym składzie był Kamil, czyli Zibio ZIBEK, Kamil, czyli ZIBEK. No, <laughs> byłem, byłem, dobra, jedźcie dobra. dalej. E, Łukasz, czyli Łukasz S.A. No jak zawsze byłem, do widzenia. E, Adrian, czyli Dud. Dobranoc. I Shenmue, czyli Tomek z blogu ConsolaWinz.pl Cześć, czołem kluski pod stołem. <ślinny> <ślinny> no i oczywiście, i, i oczywiście byłem ja, czyli CloudStorm I, i serdecznie was pozdrawiamy, dziękujemy, komentujcie, cieszcie się i komentujcie. <ślinny> <ślinny> Kuchajcie. No, no to tak. Na razie, hej.